Od rządów ambasadora Stackelberga przez reformy Sejmu Wielkiego po Targowice i wojnę 1792 roku. O tym w 17. odsłonie historii żywej poświęconej przez najbliższe miesiące relacjom Polski i Rosji. Tak mocno nalegałeś, abym przyjął system, który teraz odrażającym nazywasz, żem się do tego w końcu dostosował. I myślę teraz, że dobrze zrobiłem, bo tego roku, kiedy Rosja ani pieniędzy, ani wojsk podczas sejmików nie użyła, Trzy czwarte posłów po naszej obrano myśli. To fragment zapisów rozmów Stanisława Augusta Poniatowskiego z ambasadorem rosyjskim w Warszawie, Niemcem od odtonem Magnusem von Stackelbergiem. Te zapisy z lat 1773-1779 są jednym z ważniejszych źródeł do dziejów panowania króla Stasia. Od 1772 roku Sztakelberg to poseł carski, a następnie ambasador w Rzeczypospolitej. Od 1775 roku faktyczny współrządca królestwa. Wszystkie decyzje Stanisława Augusta były najpierw z nim konsultowane i przez niego zatwierdzane. Odwołany przez Carycę Katarzynę II w 1790 roku za nieskuteczne przeciwdziałanie reformom Sejmu Czteroletniego. Z 18 na 19 maja 1792 roku zawiązał się spisek magnacki Konfederacja Targowicka pod patronatem Rosji i Katarzyny skierowany przeciwko reformom Sejmu Czteroletniego i Konstytucji 3 Maja, uznany za symbol zdrady narodowej. 100 tysięcy żołnierzy carskich wkroczyło na teren Rzeczpospolitej. Rozpoczęła się wojna polsko-rosyjska nazywana wojną w obronie Konstytucji 3 Maja.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 Historia żywa. Zapytałam przed chwilą, czym były w historii Polski lata 1772-1792, między pierwszym a drugim rozbiorem Rzeczypospolitej, mówiąc o latach rządów króla Stasia. Czy słuszniej, prawdziwiej będzie powiedzieć o latach rządów ambasadora Sztakelberga, godnego następcy ambasadora Repnina? Trawestując słowa poety, można by powiedzieć, że Stanisław August Poniatowski milczkiem chytrze łudził despotę. No, Stanisław August może nie był takim milczkiem, może dużo mówił czasem, za dużo mówił i za dużo pisał, ale niewątpliwie starał się prowadzić pewną grę z ambasadorem rosyjskim. A ten z kolei, czyli Stackelberg, starał się wprowadzić na nowo to wrażenie, które zostało tak brutalnie zakwestionowane w poprzednich pięciu latach, że Rosja otacza po prostu serdeczną opieką Rzeczpospolitą, że on, ambasador najjaśniejszej imperatorowej, po prostu jest dobrodusznym patronem lojalnych obywateli Rzeczpospolitej, że chętnie pomoże każdemu, kto się zwróci do niego z prośbą o protekcję, że jak długo Rosja trzyma rękę na pulsie w Rzeczpospolitej, tak długo w Rzeczpospolitej nic złego się nie stanie. Król natomiast próbuje w tej grze, na pewno w jakimś stopniu grze opartej na względnie dobrych stosunkach między nim a ambasadorem, wykroić coś w rodzaju miejsca na autentyczne reformy, które pozwolą okrojonej terytorialnie Rzeczpospolitej, ale wciąż dużej, wciąż zdolnej do życia, pomimo że właściwie odciętej od Morza Bałtyckiego że uda się usprawnić ten kraj, który pozostał formalnie Rzeczpospolitą i uczynić go zdolnym do życia, a może nawet w przyszłości zdolnym do odzyskania terenów utraconych w wyniku pierwszego rozbioru. I to stwierdzenie, które pozwoliłem sobie wyrazić, a podzielane chyba przez ogromną większość historiografii, powoduje, że na pewno nie można określić króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w tym okresie jako zdrajcy, czy człowieka, który nie chciał nic dobrego dla Polski zrobić, myślał tylko i wyłącznie o sobie. Na pewno tak nie było. Ten spokojny, ale trudny przecież okres podporządkowania stabilnej kontroli rosyjskiej aparatu politycznego Rzeczpospolitej, król próbuje wykorzystać do pracy organicznej w tym czasie, jak też do przygotowania na okazję, kiedy kłopoty Rosji, kłopoty zewnętrzne sprawią, że ta reforma będzie mogła ruszyć zdecydowanie w stronę rzeczywistych zmian w Polsce i takiej okazji, jak wiadomo, doczeka się w 1788 roku, kiedy rozpoczną się obrady Sejmu Wielkiego, a więc był to czas po szoku, jakim był rozbiór, ogromny przecież przelew krwi, strata wielu majątków, kilka tysięcy konfederatów barskich powędrowało pieszo na Sybir. Notabene niedawno staraniem dwóch badaczek zdecydowanie niezależnych, rosyjskich i jednego polskiego badacza. Otóż ta grupa historyków na czele ze Swietłaną Muliną opublikowała niedawno fenomenalny słownik konfederatów barskich zesłanych na Syberię. Kilka tysięcy biogramów opisuje tych prostych uczestników, ochotników Konfederacji, którzy zawędrowali pod przymusem aż na Syberię. I wyróżnikiem tego słownika jest nie tylko opis z imienia i nazwiska każdego, ale również z wagi wzrostu, co czyni ten słownik zupełnie wyjątkowym. Ale tu przypominam samą tragedię, jaką była Konfederacja Barska i los jej uczestników. I skutek tej tragedii to nie był skutek y, oparty na przekonaniu, to była głupota, nie róbmy tego nigdy więcej, to byli szaleńcy. Nie, to było przekonanie, skoro oni ponieśli taką ofiarę, której celem najważniejszym ostatecznie była niepodległość Polski. To przecież my, którzy pozostaliśmy w kraju, Powinniśmy pracować, by tę niepodległość przybliżyć. Tamta ofiara nie powinna się zmarnować. Trzeba być może mądrzej to zrobić, być może spokojniej. I to właśnie jest motyw przewodni bardzo wielu działań podejmowanych w tym okresie prawie 20 lat, kiedy król Stanisław August ma obok siebie Ottona Magnusa von Stackelberga, ale przecież obok nich są także inni, są dojrzewające talenty Józefa Wybickiego, Posła z Ziemi Pomorskiej, uczestnika Komisji Kodyfikacyjnej, która miała przygotować nowy system prawa polskiego pod wodzą kanclerza Jędrzeja Zamojskiego. To jest czas, kiedy Trwa bardzo ożywiona debata publicystyczna w czasopismach, które rozwijają się wtedy w Polsce. To nie tylko monitor założony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale również prywatne inicjatywy czasopiśmiennicze tworzą no, nową przestrzeń do dyskusji obywatelskiej, w jakim kierunku Rzeczpospolita powinna się zmieniać. Ta dyskusja jest na coraz wyższym poziomie. Wynikało właśnie ze zmian wprowadzonych na tragicznym Sejmie rozbiorowym, na którym ambasador rosyjski zmusił posłów do zaakceptowania rozbiorów, dokonanych przecież siłą przez zewnętrzne państwa. Żeby zalegalizować rozbiory, trzeba było zmusić polskich posłów i litewskich, żeby ci uznali sam fakt tych rozbiorów. To jest właśnie moment, kiedy występuje Tadeusz Rejtan, ze swoimi nielicznymi bardzo współideowymi towarzyszami, protestując przeciwko temu aktowi, ale cały Sejm jednak pomimo protestów Rejtana, a pod naciskiem wojskowym użytym przez ambasadora rosyjskiego uznaje rozbiór, pomniejszenie Rzeczpospolitej, ale też przeprowadza pewne reformy, na które zgadzają się zewnętrzni patroni. Wśród nich najważniejszą jest Rada Nieustająca, czyli pierwszy de facto rodzaj no, względnie nowoczesnego rządu w Polsce z pięcioma departamentami, ministerstwami. Panie profesorze, utworzona według projektu ambasadora rosyjskiego, o którym mówimy, czyli Sztakelberga, zwana też Zdradą Nieustającą. Przeciwnicy króla tak ją traktowali jako wyłącznie intrygę rosyjską, zmieniającą ustrój Rzeczpospolitej, w której tego rodzaju administracja nie występowała. Powiedział pan profesor przed chwilą o Radzie Nieustającej jako takim przykładzie reformowania się Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze. Przeciwnicy króla traktowali ją jako intrygę rosyjską, ale to nie był pomysł rosyjski pierwotnie zdaje się. Pierwszym inicjatorem koncepcji reformy rządu był sługus rosyjski August Sułkowski, działający w porozumieniu i na zlecenie ambasadora Stackelberga. Tyle tylko, że z kolei król Stanisław August i jego współpracownicy zamierzali wykorzystać tę reformę po prostu do usprawnienia systemu władzy w Polsce. I tak również można spojrzeć na Radę Nieustającą. To nie był tylko kolejny symbol upodlenia Polski. Zwłaszcza, że zreformowano także system finansowy, poprawiono jego skuteczność, jego efektywność. Postarał się również król Stanisław August i towarzyszący mu w tym dziele magnaci o reformy i przedsięwzięcia gospodarcze, które bardzo były potrzebne, żeby Rzeczpospolitą przestawić na nowe tory, bo przecież odcięta od Bałtyku przez zabór pruski, przez dwunastoprocentowe, czyli strasznie wysokie cło, jakie narzucili Prusacy przed Gdańskiem na towary płynące dalej Wisłą przez teren teraz Prus. Rzeczpospolita musiała wychylić się w stronę Morza Czarnego. To uruchamia na nowo gospodarkę polską rolną, jej zdolność do eksportu, ale powstają także liczne inicjatywy przemysłowe, manufaktury, nie tylko służące wyrobom luksusowym, ale także produkcji wojskowej. To jest czas porządkowania wewnętrznego i rozwoju w Rzeczpospolitej. Tak można również spojrzeć na ten czas, w którym Rzeczpospolita nie jest w stanie po szoku pierwszego rozbioru, wszcząć od razu jakiegoś kolejnego powstania z bronią w ręku. Także był to czas w gruncie rzeczy mądrze wykorzystany i słowo mądrze jest tutaj najbardziej istotne. Kluczem do owej mądrości jest instytucja powołana na tym właśnie Sejmie Rozbiorowym, czyli Komisja Edukacji Narodowej. Dwa lata wcześniej niż Rada Nieustająca. Tak, ale w związku zresztą z decyzją podjętą przez papieża o likwidacji Zakonu Jezuitów Sejm postanowił majątki jezuickie bardzo duże wykorzystać jako podstawę funduszu na pierwsze świeckie Ministerstwo Edukacji. Co prawda na czele pierwszym kierownikiem tego ministerstwa był biskup Masalski. Postać może nie, nie bardzo sympatyczna, tak można powiedzieć. Sam zresztą ukradł mało część tego funduszu. Ale sama instytucja zaczęła się rozwijać bardzo prężnie i w ciągu 20 lat swojego działania wykształci więcej niż jedno pokolenie Ludzi, których można scharakteryzować dwoma słowami. Nowocześni patrioci, których uczono w szkołach Komisji Edukacji Narodowej, zarówno w zreformowanych dwóch uniwersytetach, czyli Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego w Wilnie i Szkole Głównej Koronnej, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak też w całej sieci szkół średnich, a nawet to docierało jeszcze niżej. Cały ogromny aparat podręczników został do tego dodany przez Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych. Wszystkie podręczniki wydawane w języku polskim uczyły no, nie tylko podstaw wiedzy o świecie współczesnym, o matematyce, przyrodzie, o geografii, ale także, a może nawet przede wszystkim, uczyły patriotyzmu, dumy z polskiej historii i potrzeby, zrealizowania tej dumy w rzeczywistości, to znaczy poprawy Rzeczpospolitej. To był nieoceniony zastrzyk kadr dla polskości, która nie ugnia się pod żadnym rozbiorem. Komisja Edukacji Narodowej powstała na wniosek króla, zgodził się na nią Sztakelberg, nie wiedział chyba na co się godzi, panie profesorze, co przyniesie przyszłość światłych patriotów. Ale nie tylko król podejmował działania, także były kanclerz koronny Andrzej Zamojski, który w 1776 roku opracował swój kodeks prawa sądowego po to, by zmienić ustrój społeczny od odwoływał się do chłopów, mówił o uwolnieniu od poddaństwa, no i oczywiście o szerokich reformach miast, przemysłu, handlu. Jaki był los tego pomysłu? Ta inicjatywa kodyfikacji polskiego prawa, która skupiła rzeczywiście najświetlejsze umysły, bo obok samego byłego kanclerza, Wienczeja Zamojskiego, był tam wspomniany już przeze mnie Józef Wybicki, późniejszy autor naszego hymnu. Mazurka Dąbrowskiego, był Joachim Hreptowicz, ksiądz Krzysztof Szembek, prawnik Michał Węgrzecki i wielu innych oddanych w sprawie wzmocnienia praworządności i skuteczności całego systemu polityczno-prawnego Rzeczpospolitej. Ich projekt rzeczywiście nastawiony na reformy wzmacniające pozycję mieszczan i chłopów, ograniczające przywileje i kleru katolickiego i Żydów, których traktowano jako rywali polskiego stanu mieszczańskiego, spotkał się z kontrakcją właśnie z tych dwóch środowisk. Oczywiście więcej mogące politycznie środowisko Episkopatu Katolickiego i przede wszystkim Nuncjusza Apostolskiego wystąpiło przeciwko tym reformom. No i także Żydzi starali się zapobiec zmianom prawnym, które mogłyby ograniczyć ich trwające wiele wieków przywileje w Rzeczpospolitej i otworzyć rękę do budowy polskiej klasy średniej, jeśli można tak powiedzieć, mieszczańskiej klasy średniej. Kontrakcja wobec inicjatywy ustawodawczej, której patronował ekskanclerz Zamojski, okazała się niestety skuteczna i w październiku 1780 roku zbiór praw sądowych został odłożony ad acta i nie wszedł w życie. Czy była to zmarnowana okazja? No, w jakiejś mierze na pewno tak, ale z drugiej strony prace nad tą kodyfikacją, pewien zespół ludzi, który wziął w niej udział będzie wpływał na poczucie potrzeby kontynuowania tych działań reformatorskich w następnych latach i nie dziwi to, że właśnie przedstawicieli tej grupy widzimy w grupie najczynniejszej w czasie obrad Sejmu Wielkiego a samym wstępem do obrad Sejmu Wielkiego stanie się dzieło Stanisława Staszica, pierwsze głośne dzieło tego najważniejszego chyba publicysty polskiego końca XVIII wieku. Uwagi nad życiem Jędrzeja Zamojskiego to właśnie ta refleksja nad owym dziełem, przypomnienie obywatelom polskim w roku 1787, że to, co zostało pogrzebane 7 lat wcześniej, trzeba koniecznie odkopać i kontynuować, że w doskonalszej formie niż mógł to jeszcze planować nieżyjący już w 1787 roku Jędrzej Zamojski. Powiedział pan profesor chwil kilka temu, że król po pierwszym rozbiorze Polski podjął grę z Rosją grę, która polegała na pracy organicznej, takiej codziennej, mozolnej próbie reformy Rzeczpospolitej. Dysponował różnymi narzędziami. A co na to, Katarzyna? Mijały lata. Polska w pewnym sensie się wzmacniała. Czy o to chodziło też Katarzynie, czy była zajęta innymi sprawami i nie chcę powiedzieć, że nie pilnowała sytuacji, bo przecież po to był Stackelberg, który od pewnego momentu wysadzał w powietrze wiele pomysłów króla Stasia. Ambasador realizował tę politykę, o której mówiliśmy już w poprzednim spotkaniu, to znaczy wspierania jednocześnie i konstruowania wciąż na nowo opozycji, która będzie paraliżowała poczynania króla, która uniemożliwi królowi wybicie się na niepodległość w relacjach z Rosją. Te intrygi, w których bierze udział ambasador, no, czasem przybierają tak nawet groteskową postać, jak rozpętanie tzw. afery do Grumowej, czyli sugestii, że król chciał otruć przedstawiciela opozycji, księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, w co ten ostatni nawet uwierzył. Później musiał wskutek postępowania sądowego przeprosić króla za te podejrzenia. No ale sytuacja, w której pojawia się sugestia, że obóz królewski chce wytruć swoich przeciwników, oczywiście kompletnie wyssana z palca, ale kolportowana przez sługusów rosyjskich. I vice versa, że to król jest zagrożony jakimiś kolejnymi zamachami, takimi jakie miały miejsce też w czasie Konfederacji Barskiej przez opozycję. To miało doprowadzić do tego, żeby Polska nigdy się wewnętrznie nie zjednoczyła, żeby była niezdolna do wspólnego wystąpienia pracy na rzecz niepodległości i walce o niepodległość. Stakelberg pilnie dbał o to, żeby opozycja zawsze była czynna i gotowa do wystąpienia przeciwko królowi Stasiowi, a z kolei, żeby król zawsze pamiętał o tym, że jego jedynym oparciem jest ambasador i najjaśniejsza imperatorowa. Mimo wszystko jeszcze raz chcę podkreślić, że ten czas, tak jak pani redaktor powiedziała, był czasem wytężonego i udanego wysiłku i gospodarczego i edukacyjnego, bo przecież to jest czas, w którym jedna z komisji właśnie Rady Nieustającej, Komisja Skarbowa, Komisje Porządkowe także dokonują bardzo ważnych zmian w obliczu miast, pilnując jarmarków, bruków miejskich, dróg lądowych, usuwania przeszkód na rzekach. Ogiński wykończył swój słynny kanał między Niemnem a Dnieprem. Uruchomiono kanał królewski między Dnieprem a Bugiem ożywiające handel. To jest czas także wielkich przedsięwzięć handlowych, prywatnych, które wspierało państwo budowania ludwisarni w Warszawie, hut i kuźni w Końskich, fabryki broni w Kozienicach, fajansów w Belwederze i tak dalej i tak dalej. Powodowały, że ta okrojona Polska i Litwa rozkwitają na nowo w tym czasie, ale rozkwitają nie w poczuciu błogiego używania, ale w poczuciu, że to jest zbieranie sił do walki o coś najważniejszego, to znaczy o suwerenność. A szansa na to pojawiła się w momencie, kiedy Rosja znajdzie się w kłopocie. Kiedy rozpocznie się nowa wojna Rosji z Turcją w 1787 roku, ten zbierający na horyzoncie konflikt jest już nieuchronny i wtedy Stanisław August Poniatowski postanowił podbić stawkę w swojej grze z ambasadorem, bo wystąpić do samej Carycy. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym polskiego radia jest profesor Andrzej Nowak. Rozmawiamy o stosunkach polsko-rosyjskich w drugiej połowie XVIII wieku. Historia Żywa Zbliża się nieuchronnie konflikt rosyjsko-turecki, nadchodząca wojna staje się powodem zabiegów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, aby zawalczyć o suwerenność Rzeczpospolitej. I to podczas osobistego spotkania z carycą Katarzyną II. Jak ono przebiegło i co przyniosło? Król Stanisław August korzystał z okazji, że Katarzyna jechała na południe swojego poszerzonego właśnie imperium, opanowując te tereny, do których właśnie Władimir Putin nawiązuje w swojej polityce ekspansji wobec Ukrainy, tereny nazywane wtedy w XVIII wieku Noworosją, tereny zajęte przez ekspansję armii carskiej kosztem posiadłości tureckich nad Morzem Czarnym aż po właśnie zakładaną wtedy w końcu XVIII wieku Odessa. Katarzyna zmierzając do odwiedzenia tych terenów niedawno przyłączonych do Rosji w stronę Krymu także, który dopiero co został także militarnie zajęty przez wojsko rosyjskie, Katarzyna zatrzymała się w Kaniowie na Dnieprze, by spotkać się tam z cesarzem austriackim Józefem II. Chodziło o omówienie sojuszu przeciwko Turcji między Rosją a Austrią. Król Stanisław August koniecznie chciał doprosić się do tego spotkania jako trzeci element sojuszu, a to z tego powodu, że dzięki uczestnictwu Polski we wspólnej wojnie z Turcją mimo że no, może nie było to geopolitycznie najroztropniejsze, praktycznie mogło przynieść taki oto skutek, że Katarzyna zgodziłaby się na aukcję wojska, to znaczy na zwiększenie siły zbrojnej polskiej. No, skoro Polska ma być sojusznikiem, to powinna mieć trochę lepsze wojsko. Skoro powinna mieć trochę lepsze wojsko, to musi mieć jeszcze poprawiony trochę ustrój, zarówno finansowy, jak i polityczny. A więc chodziło królowi o otworzenie szansy do nowego otwarcia w dziedzinie reform. Ta okazja nie trwała długo, a jednak została nieźle wykorzystana przez króla. Choć Katarzyna przyjęła go dość ozięble, zaledwie przez dwie godziny z nim raczyła rozmawiać, choć król siedem tygodni czekał na nią pod Kaniowem właśnie, nad Dnieprem, żeby doczekać się tej audiencji. To jednak sytuacja wojenna powodowała, że kwestia sojuszu militarnego z Rosją, który w tym przypadku akurat mógłby oznaczać wzmocnienie polskiej armii i reformę wewnętrzną, nie została całkowicie pogrzebana. Ona otworzy drogę do decyzji o Sejmie Skonfederowanym, który nie będzie zerwany za pomocą jednego głosu sprzeciwu, jednego weta. Zgoda na taką formułę pozwalającą przeprowadzić rozmaite reformy była wynikiem konfiguracji geopolitycznej, kiedy Rosja zaczyna wojnę z Turcją. To właśnie od razu prowadzi do otwarcia Sejmu, który zostanie nazwany Sejmem Wielkim, który jako pierwszy swój akt podejmuje decyzję o aukcji wojska, czyli o rozbudowie wojska do 100 tysięcy. To była zasadnicza zmiana. Trzeba było oczywiście jeszcze do tego zreformować cały system finansowy, żeby móc wyposażyć, opłacić takie wojsko, ale przejście od niespełna 20 tysięcy faktycznie żołnierzy do 100 tysięcy oznaczałoby prawdziwą rewolucję we wzmocnieniu Polski. Ta manifestacja patriotyczna, jaką była niemal jednomyślna decyzja w sprawie aukcji wojska, pociąga za sobą łańcuch podobnych wystąpień na Sejmie kumulują się w ustawodawstwie następnych miesięcy i lat aż do najważniejszych wydarzeń, które będą miały miejsce w 1791 roku, czyli prawa o miastach, a następnie konstytucji 3 maja. Witaj maj, 3 maj, u Polaków raj. Witaj maj, 3 maj, u Polaków Rzeczpospolitej, panie profesorze, było kilka stronnic, które różniły się programem w czasie obrad Sejmu Czteroletniego. Były widoczne takie trzy obozy polityczne, stronnictwo rosyjskie, stronnictwo dworskie, antyrosyjskie. Paleta wielu poglądów i grup, które zmieniały swoje stanowiska, łączyły się ze sobą, rozdzielały. Można zapytać, jak to się stało, że udało się wypracować tekst Konstytucji, 3 maja, która stała się też symbolem pracy, jaką włożył w naprawę Rzeczpospolitej król Stanisław August Poniatowski. Król konsekwentnie do czasów Sejmu Wielkiego występował z pozycji zwolennika trzymania się spódniczki najjaśniejszej imperatorowej. To znaczy Polska, jeżeli przetrwa, jeżeli będzie mogła się zreformować choćby w ograniczonym zakresie, to tylko przy Rosji. Był w tym założeniu pewien realizm, bo prowokowanie Rosji bez przygotowania groziło gwałtowną śmiercią Rzeczpospolitej i król o tym dobrze wiedział. Z drugiej jednak strony opozycja wobec króla, która także chętnie odwoływała się do Rosji przeciwko niemu, no w jakiejś mierze prowokowała króla do wyboru stanowiska bardziej niezależnego wobec Rosji, skoro Szczęsny Potocki, wcześniej odgrywający rolę szlachetnego filantropa, wielkiego patrioty, coraz wyraźniej steruje w stronę obozu rosyjskiego, kiedy także znany od dawna łajdak Franciszek Sawery Branicki, wysługujący się Rosji nie od momentu dopiero Sejmu Wielkiego, także steruje w tę stronę. Skoro również Seweryn Drzewózki, hetman polny koronny, widzi jedyną szansę obrony prerogatyw hetmańskich przed reformami w oparciu się o Rosję, no to król przesuwa się w stronę tej części opozycji dawnej wobec niego, która szukała szansy dla Polski w oparciu się o Prusy. Karkołomny pomysł, no bo znając późniejszą historię, a trochę przecież i wcześniejszą, Prusy no nie, nie występują jako dobroczyńca Polski, nazwijmy to najdelikatniej. Trzeba zadać pytanie, skąd rodził się tego rodzaju pomysł. Otóż miał on prostą konstrukcję geopolityczną ówczesną. Prusy były od czasu zajęcia Śląska kosztem Austrii nieuchronnym wrogiem Austrii, zwłaszcza, że oba te państwa rywalizowały o przodownictwo w Rzeszy Niemieckiej, wśród krajów niemieckich. Naturalnie porozumiewały się od czasu do czasu, tak jak kosztem Rzeczpospolitej porozumiały się w pierwszym rozbiorze, ale konflikt był wpisany w relacje między nimi. Rosja w swojej polityce z kolei balansowała między układami bardziej z Prusami, a przymierzem z Austrią. Wobec wojny z Turcją tylko Austria była przydatna dla Rosji, no chciała walczyć z Turcją, zdobywać kosztem Turcji nowe tereny na Bałkanach. A więc Katarzyna w 1787 roku chce sojuszu z Austrią, cesarz Józef II potwierdza gotowość do zawarcia tego sojuszu. No a Berlin, Prusy są jakby izolowane w tym momencie. I wtedy rodzi się pomysł, no to może Prusy w zamian za Gdańsk, za Toruń, bo tych dwóch miast nie dostali w czasie pierwszego rozbioru, czyli miasta, nad którymi Rzeczpospolita i tak ma kontrolę iluzoryczną. Nieduża strata dla Rzeczpospolitej, jak się wydawało, a w zamian za ustępstwo na Rzecz Prus w tych dwóch punktach Rzeczpospolita będzie mogła uzyskać przy pomocy Prus, a raczej odzyskać całą Galicję zagarniętą przez Austrię w pierwszym rozbiorze i pomoc również pruską przeciwko Rosji. Takie kalkulacje rozwijała część obozu opozycyjnego wobec króla na czele z Ignacym Potockim. W ogóle szerzej z klanem potockim i to ona doprowadza do przymierza z Prusami. W tle tego przymierza była nadzieja na wsparcie układu prusko-polskiego przez Anglię. Anglia obawiała się oczywiście zniszczenia Turcji i przejęcia kontroli nad cieśninami czarnomorskimi przez Rosję. Dlatego premier brytyjski William Pitt groził wtedy wojną Katarzynie II. To jest właśnie moment, na który jeszcze nakłada się wojna wypowiedziana Rosji przez Szwecję, a więc moment, w którym Rosja wydaje się znajdować naprawdę w poważnych kłopotach politycznych czy nawet militarnych, no bo tu wojna z Turcją. Co prawda ona przebiega dość pomyślnie dla Rosji, ale tutaj nagle konflikt ze Szwecją na północnej rubieży. Prusy, które zawarły przymierze z Rzeczpospolitą też obiecują wystąpienie zbrojne przeciwko Rosji, a więc król Stanisław August myśli, no a może to jest ten moment, kiedy możemy coś niezależnie od Rosji zrobić, spróbujmy. I ta część zwolenników przymierza pruskiego, król nie był jego entuzjastą, ale Ignacy Potocki przyłącza się wtedy do króla, także Adam Kazimierz Czartoryski, chociaż nie bierze bezpośrednio udziału w tych Grach politycznych o konstytucję, to jednak także popiera obóz zwolenników reformy ustroju. I tak tworzy się porozumienie ponad wcześniejszymi podziałami na rzecz reformy ustroju, której celem jest niepodległość. I w ten sposób w gabinecie Stanisława Augusta Poniatowskiego spotykają się Ignacy Potocki, sekretarz królewski Szipione Piatoli, włoski ksiądz, który de facto napisał najważniejszą część konstytucji. Hugo Kołłątaj, doradzający coraz częściej królowi również głośny publicysta tego czasu. I oni układają owych 11 artykułów, z których składała się Konstytucja i przeprowadzają skutecznie jej uchwalenie przez Sejm 3 maja 1791 roku. To doprowadza do tego ustrojowego przełomu, jakim było ogłoszenie Konstytucji. O jej znaczeniu nieraz była okazja zapewne rozmawiać, nie będę więc do tego wracał. Podkreślę tylko jeden jej aspekt. To był manifest niepodległości. To już w preambule do Konstytucji jest najważniejszym celem, zamierzeniem tej Konstytucji jest uczynić Polskę zdolną do niepodległości. Wciągnąć stan mieszczański do grona pełnoprawnych obywateli, objąć opieką prawną chłopów ale przede wszystkim zreformować system administracji, zapewnić również monarchię dziedziczną w rodzinie Saskiej, do której duża część szlachty była przywiązana, po to, ażeby uniknąć kłopotów z bezkrólewiem i elekcją. Ten element był zresztą najbardziej wątpliwy, krytykowany, czy rzeczywiście trzeba było decydować się również na monarchię dziedziczną, jako część reformy, ale niezależnie od tych sporów, cała reforma miała jeden główny cel przygotować Polskę do niepodległości. Rzecz jasna, tego rodzaju konstytucja nie mogła pozostać bezkarna w momencie, kiedy Rosja otrząsnęła się z kłopotów, pokonała Turcję, pokonała Szwecję. Upadł w Anglii rząd Williama Pita, grożący Rosji wojną. Kolejny rząd był już nastawiony na zgodę z Rosją. I w ten sposób Prusy błyskawicznie wycofały się ze swoich zobowiązań. Trzymierza z Rzeczpospolitą, a Rzeczpospolita znalazła się w stanie izolacji sam na sam z dyszącą rządzą zemsty, dosłownie dyszącą rządzą zemsty Katarzyną. Tam w łazienkach jest trugina, w której Polak pamięć chował, tam za czasów Konstantyna Szpieg na nasze łzy czatował A gdy nadszedł trzeci maj Kajdanami brzęczą kraj A gdy nadszedł trzeci maj Kajdanami brzęczal kraj ale to nie była tylko rządza zemsty ze strony Katarzyny, bo te 11 artykułów Konstytucji 3 maja, ta nadzieja na to, że Polska stanie na nogi, trwała rzeczywiście krótko, bo rok, ale tę nadzieję także postarali się zniszczyć ci, którzy zawiązali spisek magnacki Konfederację Targowicką, zwracając się do Katarzyny po to, aby przywróciła porządek i wolność. To symbol zdrady. No oczywiście można by się zastanawiać, co by było, gdyby wszyscy jednak stanęli na wysokości zadania i chcieli Polskę na nogi postawić. Tymczasem fakt jest faktem, że Targowica zrobiła swoje, panie profesorze? To, że znajdą się ludzie, którzy przekroczą granicę zdrady w poszukiwaniu zabezpieczenia swoich prywatnych interesów albo zabezpieczenia swojej wizji Rzeczpospolitej starej formy, w której ich miejsce ustrojowe byłoby umocnione. Mam tu na myśli wspomnianego już wcześniej Hetmana Żewuskiego, który czcił i wielbił przede wszystkim Urząd Hetmański. Uważał, że jego skasowanie przez konstytucję majową, przez reformę Sejmu Wielkiego oznacza katastrofę dla wolności. Podobnie Szczęsny Potocki uważał, że wprowadzenie z kolei monarchii dziedzicznej jest końcem wolności w Rzeczpospolitej. Jeżeli nie mamy prawa wyboru władcy, ta republikańska, powiedziałbym, ideologia doprowadzona do skrajności pchała go w objęcia Katarzyny. No i wreszcie cyniczny Szczęsny Potocki, który grał tylko i wyłącznie o swoje interesy, to właśnie trzy symbole tego zjawiska, które nazywamy Targowicą. W pewnym sensie Targowica ma jakby dwie odsłony. Pierwsza to są inicjatorzy ruchu, których wymieniłem. Proszą Katarzynę o interwencję, żeby przywrócić stary ustrój. Oni może poza Franciszkiem Ksawerem Branickim nie zdawali sobie sprawy, że tego rodzaju interwencja pociągnie za sobą katastrofę Rzeczpospolitej. Działali obłędnie i szkodliwie dla Rzeczpospolitej, ale być może nawet nie w złej wierze. Natomiast w momencie, kiedy wojska rosyjskie wkraczając pod hasłami właśnie zrealizowania pomysłów Targowicy, obrony starego porządku, starej wolności Rzeczpospolitej, łamią opór Wojska Polskiego, a przede wszystkim przystępuje do Targowicy sam król. Powiedziałbym zdegustowani tą sytuacją pierwsi przywódcy Targowicy odsuwają się od niej. A do głosu dochodzi najbardziej paskudna szumowina. To znaczy ludzie... Mam na myśli nowe kierownictwo Targowicy, którzy już myślą tylko i wyłącznie o własnym interesie, o tym, żeby pognębić bezpośredniego sąsiada, zabrać mu ziemię, zdobyć tytuł z łaski Katarzyny. Symbolem tego są wspomniany już wcześniej Szymon Kosakowski czy Masalski. Nie warto ich pamiętać. Warto natomiast pamiętać ten moment, który był prawdziwym przełomem. Nie Konfederacja Targowicka, tylko przystąpienie do niej króla było katastrofą Rzeczpospolitej bowiem kiedy Katarzyna rzuciła swoje armię na Rzeczpospolitą w maju 1792 roku walki prowadzone przez no jednak już częściowo zreformowane Wojsko Polskie nie toczyły się tak jakby Katarzyna sobie tego życzyła. Trochę tak jak na froncie rosyjsko ukraińskim w 2022 roku. Wielkie siły Rosja zgromadziła rzuciła do walki ale zaatakowany kraj broni się. Tu błysnął talent wojskowy księcia Józefa Poniatowskiego, bratanka królewskiego, który bardzo dobrze prowadzi oddziały koronne. Tu także błyska geniusz inżynierski Tadeusza Kościuszki, który potrafił tak umocnić swój obóz pod dubienką, że wojska rosyjskie nie są w stanie go sforsować. To prawda, wojska polskie cofają się, ale cofają się w sposób zorganizowany i nie były w żaden sposób rozbite. Zdrada nastąpiła tylko na terenie Litwy, gdzie wódz tego odcinka obrony Rzeczpospolitej Ludwik Książę Wirtemberski przechodzi na stronę rosyjską. Ale wojska koronne bronią się i wtedy następuje ta dramatyczna narada u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Co robić? Caryca wzywa, by król przystąpił do Konfederacji Targowickiej. Rada wokół króla jest podzielona w swoich opiniach. Część uważa, że należy się bronić dalej. Inni wśród nich Hugo kołątaj to trzeba ze smutkiem też podkreślić uważają. Trzeba przystąpić do Targowicy. Ratować co się da w zgodzie z Katarzyną przyjmując jej warunki. I król przystępuje do Targowicy. To decyzja, którą no, niektórzy historycy nawet próbują usprawiedliwiać tym, że jeszcze wtedy było coś do uratowania. Coś mogło się wydawać królowi, że będzie ratował resztkę Polski przed zupełną zagładą. Duża część historyków jednak i bliższy jest mi ten wniosek uważa, że ta decyzja królewska była ciosem zadanym Rzeczpospolitej. Świadczy o tym choćby reakcja jego bratanka, księcia Józefa, który odsyła honory, które nadał mu król i no, wyraża swoją rozpacz z decyzji króla haniebnej i niszczącej podstawy niezłamanego wciąż jeszcze oporu Wojska Polskiego. Wyobraźmy sobie, że prezydent Zełęski po miesiącu ataku rosyjskiego ogłasza, że należy skapitulować i przyjąć warunki Putina. To właśnie jest chyba najbardziej adekwatne porównanie do tego, co zrobił król Stanisław August 21 lipca 1792 roku. Rezygnacja z tego przez króla nie przyniosła nic dobrego dla Polski, tylko drugi rozbiór, bo bezpośrednim skutkiem tej tragedii 1792 roku jest decyzja Katarzyny szybkiego rozbioru Polski, tym razem tylko z Prusami jako drugim kontrahentem. Ten niedoszły sojusznik Rzeczpospolitej wbił jej nóż w plecy, co warto zapamiętać w 1793 roku Prusy stają się drugim współudziałowcem rozbioru i Rzeczpospolita zostaje pomniejszona już do niezdolnego do życia kadłuba 200 tysięcy km2 o bardzo dziwnym kształcie pozbawiona i dostępu do morza części Wielkopolski i pozbawiona olbrzymiego terenu także na wschodzie. Ten dziwny kształt Rzeczpospolitej Kadłubowej zostaje poddany władzy Konfederacji Targowickiej. Król jest zepchnięty na margines tych działań i staje się już wyłącznie w tym momencie lalką w rękach Katarzyny, bezwolną, złamaną tymi nieszczęściami, złamaną nadziejami, które się nie spełniły, a zostały tak brutalnie podeptane przez interwencję Katarzyny. Król staje się obserwatorem tej tragedii, która dopełnia się na Sejmie w Grodnie, ostatnim Sejmie Rzeczpospolitej, już będącym wyłącznie karykaturą obywatelskiego sejmowania, bo odbywał się ten Sejm już w całości pod dyktat rosyjski, pod dyktat nowego ambasadora rosyjskiego i jego kreatur które zatwierdzają drugi rozbiór, doprowadzają Rzeczpospolitą do przedsionka ostatecznego upadku. Sejm nazywany haniebnym, panie profesorze, to już były czasy, kiedy ambasador Stakelberg został dawno odwołany, bo nie zatrzymał reform Sejmu czteroletniego. Nie przeciwdziałał im skutecznie. Tak. Przysłany został skuteczny egzekutor projektu już rozbiorowego, Kasper Saldern i to on zajmował się no już wyłącznie łamaniem woli obywateli Rzeczpospolitej wyciąganiem największych szumowin i kreatur z Konfederacji Targowickiej do współpracy właśnie w organizowaniu Sejmu Grodzieńskiego. Była to audycja Historia Żywa.